Minęła 16. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedenki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Dwie osoby poszkodowane, 35 ewakuowanych. Pożar poddasza szpitala we Wschowie. Na miejscu pracuje 16 zastępów Straży Pożarnej. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych w aferze związanej z giełdą kryptowalów Zonda Krypto poszkodowani mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Ostatni dzwonek, by przygotować się do matury egzaminy ruszają za dwa tygodnie. Teraz jak zostały te dwa tygodnie, to już coraz bardziej o tym myślę. Pożar poddasza szpitala we Wschowie w województwie lubuskim. Konieczna była ewakuacja 35 pacjentów do innych oddziałów placówki. Dwie osoby spośród personalną zostały lekko ranne. Związane jest to z podtruciem dymami pożarowymi. Mówił rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. Ogień jest pod kontrolą. Nie rozprzestrzenia się na inne części budynku. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych w aferze związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Poszkodowani mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo, które obejmuje nie tylko zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy, ale również potencjalne powiązania polityczne. W chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach, z tym, że podkreślam, że liczba ta stale rośnie. Większość zgłoszeń osób pokrzywdzonych dotyczy trudności związanych z wypłatą środków które zostały zdeponowane w ramach kryptowalut na Zonda Krypto. Mówił Michał Binkiewicz z katowickiej prokuratury. Problemy finansowe Zonda Krypto dotykają także sportowców. Na nagrody za wyniki na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech czekają olimpijczycy. Trener łyżwiarzy Roland Cieślak powiedział, że nadal nie wypłacił nagrody z konta Zonda Krypto. Na razie jeszcze nie dostałem tego przelewu, więc czekam na jakiś dalszy kontakt z tą firmą, no na razie jest chwila ciszy. Wcześniej o problemach z wypłatą środków z nagrody w mediach mówił łyżwiarz Damian Żurek. Za pół godziny planowana jest konferencja prasowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego głównym sponsorem jest Zonda Krypto. A rząd nie składa broni w sprawie uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad, nad nową propozycją przepisów. Do tematu wrócimy w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie Łukasz Osmalak z Polski 2050. Plakaty, flagi i czarne stroje zamiast białych fartuchów. W szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczął się czarny tydzień. To akcja protestacyjna, by zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową placówek. Wzrost kosztów energii, leków, wynagrodzeń przy cięciach w finansowaniu diagnostyki powodują, że szpitali nie stać na wykonywanie badań ponad limit. Dyrektorka szpitala w Końskich, Anna Gil, mówi, że powiatowe placówki znalazły się w krytycznym punkcie. Widzimy, że system jest niewydolny i to nie tylko w kwestii, Finansowania, ale też taki formalno-prawny. Personel placówek zapewnia, że opieka dla pacjentów jest zapewniona. Akcja protestacyjna potrwa do piątku. To są aktualności jedynki. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski apeluje, by wyciągnąć konsekwencje wobec izraelskiego żołnierza, który zniszczył figurę Chrystusa w południowym Libanie. Czyn potępił już premier Izraela oraz izraelskie MSZ? Do wpisu Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych krytycznie odniósł się jednak szef izraelskiego msz -u. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki IDF jest formowane. Żołnierze Sił Obronnych Izraela sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników, napisał Radosław Sikorski na platformie X. Na te słowa ostro zareagował szef izraelskiego MSZ Gideon Sar, który napisał tu cytat Zdecydowanie odrzucam pańskie poważne, bezpodstawne i oszczercze wypowiedzi pod adresem Sił Obronnych Izraela. Szef izraelskiego MSZ dodał również, że tu kolejny cytat Należy zachować ostrożność, wygłaszając nieodpowiedzialne oświadczenia, które mogą prowadzić do niebezpieczeństwa. Konsekwencji napisał Gideon Sar, Przemysław Lis, Polskie Radio. To już ostatni moment na powtórki i naukę. Do matur zostały dwa tygodnie. Zaczną się 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zapytaliśmy maturzystów z Łodzi, czy bardzo stresują się egzaminem dojrzałości. Jest to jeden z ważniejszych egzaminów w naszym życiu, więc ciężko się nie stresować. Na początku nie było tak strasznie, ale teraz jak zostały te dwa tygodnie, to już coraz bardziej o tym myślę. Stresuję się rozszerzeniami głównie. Jest stres bardzo duży. Od początku tak naprawdę myślę, że teraz się trochę nasila ale jestem pozytywnej myśli. Musi się udać, bo cała ekipa radiowej Jedynki mocno trzyma za maturzystów kciuki. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 Salimow. Startujący w kategorii 63 kg w stylu klasycznym reprezentant Polski stanie przed szansą walki o finał. Szanse na walkę w repasażach mimo porażki ma jeszcze Mateusz Bernatek, a Arkadiusz Kułynycz odpadł w eliminacjach. Trwa zamieszanie wokół sponsora Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli firmy Zonda Krypto. Media informują o problemach z wypłacalnością tej firmy zajmującej się kryptowalutami. Dotykają one m.in. medalistów i innych czołowych reprezentantów Polski z ostatnich zimowych igrzysk, którzy mieli obiecane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 Do końca dnia deszczowo na południu kraju, na północy słonecznie. Na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. Na termometrach od 7 stopni w Rzeszowie, 10 w Lublinie, w Krakowie i Katowicach, do 13 w Warszawie. A ciśnienie w stolicy to w tej chwili 1001 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.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 ale zaczęła ćwiczyć.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 o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 11 minut po godzinie 16, więc startujemy z jedynkową popołudniówką. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na Ekspres Jedynki do 18.00. A będziemy mówić to już za chwilę o protestach w szpitalach powiatowych. Czarny tydzień się rozpoczyna. Jak mówią medycy, ten protest będzie miał charakter informacyjny. Będą jednostki szpitale w jakiś sposób poflagowane, będą plakaty w widocznych miejscach. No personel prosiliśmy, żeby zakładać czarne koszulki i właściwie tyle, bo proces ma polegać na przede wszystkim pokazaniu problemu. A na czym polega problem w szpitalach powiatowych? O tym w Ekspresie Jedynki za chwilę, ale będziemy także mówić o sytuacji wokół giełdy kryptoaktywów Zonda Krypto, bo rośnie liczba osób poszkodowanych, rośnie suma pieniędzy, których nie można odzyskać. Czekamy na bardzo ważną konferencję Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zonda Krypto było sponsorem tegoż komitetu i obiecywało nagrodę dla polskich olimpijczyków. Co na tej konferencji prasowej, to też wszystko w ekspresie jedynki. No i oczywiście powiemy także co ważnego w polityce i gospodarce. Zapraszam do 18.00. Well, And my mother says that you're bad for me. Guess you never felt the how we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I. Unhealthy, taki tytuł nosiła ta piosenka Anne-Marie, nagrana wspólnie z szaneją Twain. Tak się akurat złożyło, że pod takim tytułem Unhealthy, czyli Niezdrowy, zagraliśmy tuż przed materiałem o trwającym w całym kraju proteście szpitali powiatowych, bo teraz w ekspresie ręki o tym. Pracownicy tych szpitali chcą zwrócić uwagę na swoją dramatyczną sytuację finansową. Protest jest, uspokajam, informacyjny, czyli nie powoduje utrudnień dla pacjentów. Nie ma odwoływania wizyt, nie ma odwoływania badań, nie ma odwoływania zabiegów ale będą na przykład czarne stroje personelu medycznego, choć nie całego e, personelu medycznego. Proszę się nie wystraszyć, jeśli personel państwa w szpitalu powiatowym przyjmie ubrany na czarno, to nie jest powód do obaw. To jest właśnie to, żeby zwrócić uwagę państwa i także rządzących na to, że w szpitalach powiatowych brakuje pieniędzy. A jak ten protest wygląda w województwie lubelskim, to sprawdzała Małgorzata Dymicka. W trudnej sytuacji znalazł się między innymi Szpital Powiatowy we Włodawie. Placówka zadłużona jest na 58 milionów złotych. mówi dyrektor szpitala Artur Szczupakowski. Naszą największą bolączką no to jest przede wszystkim zobowiązanie z lat ubiegłych, które były tutaj zaciągane na potrzeby regulacji wynagrodzeń. Druga sprawa, nie ma żadnego tak naprawdę programu oddłużeniowego. Kosztem pacjentów może odbić się zmniejszenie przez NFZ finansowania niektórych nadwykonań ambulatoryjnych badań nielimitowanych, takich jak gastroskopia, kolonoskopia, rezonans, tomografia komputerowa, wykraczających poza umowę z NFZ-em. Mówi lekarz ze szpitala w Parczewie, pełniąca obowiązki dyrektora do spraw lecznictwa szpitala Monika Naumiuk. Dla nas jako lekarzy najważniejsza jest diagnostyka. tak? Teraz w momencie, kiedy ograniczają się te wszystkie wysokospecjalistyczne procedury, na pewno pacjenci będą musieli dużo dłużej oczekiwać i kolejki także do przyjęć planowych będą wydłużane, tak? No bo jeśli pacjent do diagnostyki takiej tak, skomplikowanej w przeciągu której tej diagnostyki trzeba wykonać badania właśnie jakieś typu kolonoskopia, tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny, a te badania są limitowane, na pewno będzie musiał dłużej oczekiwać na przyjęcie do szpitala. Albo będzie znowu poszukiwał takiego miejsca, w którym, daleko od domu, w którym ten kontrakt nie został jeszcze zrealizowany, żeby móc tą diagnostykę przyspieszyć, co będzie znowu zmniejszało ilość pacjentów w tych w szpitalach, a zwiększało kolejki znowu w tych, tych bardzo specjalistycznych. Wiele szpitali czeka na wypłatę od NFZ za wykonane świadczenia, tak zwane nadwykonania za ubiegły rok. Tak jest w przypadku szpitala w Tomaszowie Lubelskim, mówi dyrektor placówki Dariusz Gałecki. Żaden rozsądny pracodawca nie będzie wykonywał procedur, za które fundusz nie zapłaci, no bo to doprowadzi do potężnej zapaści finansowej szpitali. Na razie sytuacja w Tomaszowie Lubelskim jest stabilna, ale w tym roku nie. Niestety, ale szpital tego prawdopodobnie nie wytrzyma. Na pieniądze z NFZ za nadwykonania za ubiegły rok czeka też szpital w Parczewie. Dyrektor szpitala Elżbieta Korszla mówi też o innych powodach trudnej sytuacji szpitala. Wycena niektórych świadczeń zdrowotnych nie pokrywa całkowicie wszystkich kosztów, jakie szpital powiatowy musi ponieść. Mam tu na myśli nie tylko wynagrodzenia, gdzie ustawowo pracodawca jest zobligowany do wypłaty tak naprawdę nigdy nie ma w 100% tak, pokrycia tego wzrostu wynagrodzeń, jeżeli chodzi o szpitale, ale chodzi o wzrost leków, wzrost energii. A sami pacjenci przyznają, że sytuacja w służbie zdrowia ich niepokoi. Chociażby rezonans, na przykład po udarze czy tomograf. Mam osoby w moim otoczeniu po udarze, które rok temu miała tomograf, zlecany, bardzo długo czekała. Ważne jest, aby szpital funkcjonował, no bo nie wiadomo, w którym momencie człowiekowi będzie to po prostu potrzebne. Prywatnie można szybciej, Ja państwowo trzeba długo czekać. Nie wszystkich stać, żeby prywatnie. To jest taki strajk, który ma właśnie zwrócić uwagę na to, że my czekamy i my chcemy być z pacjentem. Tak, no samo hasło protestu, które mówi, że łóżko poczeka, natomiast pacjent i jego choroba nie poczeka. Stanowisko w sprawie protestu przesłało nam Ministerstwo Zdrowia. Mówi Katarzyna Kopeć, Ziemczyk z Ministerstwa. Ministerstwo Zdrowia diagnozuje wyzwania, z jakimi mierzy się ochrona zdrowia, dlatego z tak wielką determinacją doprowadziło do odblokowania środków europejskich właśnie na sektor zdrowia w Polsce. To blisko 18 miliardów złotych. Ponad miliard złotych z funduszu medycznego umożliwi realną konsolidację, co przełoży się na lepsze wykorzystanie kadry i infrastruktury, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia oraz poprawę jakości leczenia dostępnego dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zapewnia też, że NFZ rozliczył nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych za 2025 rok, w tym w takich kluczowych obszarach jak zawały, udary, porody i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Resort zapewnia też, że NFZ zabezpieczył środki na zapłatę nadwykonań w ważnych świadczeniach limitowanych. A jednocześnie NWZ przypomina też, że ambulatoryjne badania endoskopowe, rezonanse, tomografie komputerowe dla pacjentów onkologicznych i dzieci są w pełni finansowane. Programy profilaktyczne też tu nie ma żadnego problemu z ich finansowaniem. No ale na pewno szpitale powiatowe więcej pieniędzy potrzebują, a ministra zdrowia Jolanta Sobielańska-Grenda już powiedziała Polskiemu Radiu, że się w ten głos protestujących na pewno bardzo dokładnie wsłucha i liczy na to, że przy wspólnym stole uda się wypracować jakieś rozwiązanie. Oczywiście o proteście na bieżąco w aktualnościach radiowej jedynki, a to jest ekspres jedynki. Mogłem się tego spodziewać, że temat badań, temat limitów na takie badania wzbudzi w państwu emocje. Panie redaktorze, odnośnie szpitali i badań, to powiem krótko. Nie daj Boże, żeby pan musiał zrobić właśnie badania. Spotyka się pan od razu ze ścianą. Pani informuje w każdej prawie jednej przychodni, ma pan pieniądze, to pan sobie zrobi. Nie, to my nie mamy wolnych miejsc, na jakiekolwiek badania. To prawda, szukanie terminów badań to nie jest łatwe zadanie, ale jakoś aż takich czarnych doświadczeń to nie mam, a jestem już w takim wieku, że pewne badania profilaktyczne robię i strona Terminy leczenia bardzo w tym pomaga, żeby sobie takich terminów poszukać. Czasem w jakiejś placówce, o której nie pomyśleliśmy, takie terminy są dostępne, ale oczywiście w wielkim mieście to zwykle jest z tym dużo, dużo. Łatwiej. Natomiast w ekspresie jedynki za chwilę będą komentarze do spraw politycznych, a potem po 17 będziemy mówić m.in. o ziemniakach, których jest za dużo. 22 645 2202 to numer telefonu do nas. Mają Państwo pomysł, co zrobić z nadmiarem ziemniaków? keys up, hey. stick around, round, round, round, round, around. and I'll be damned if I can't slow dance with you, Ooh. come pose some sugar on me, honey, too, it's a real live boogie and a real live hold down, don't be a bitch, come take it to the flow now, woo, huh. there's, there's a tornado in my city, in my city. Yes, the basement, in the basement. That, shit that shit ain't pretty, rugged whiskey, whiskey. we surviving, we surviving redemption passing time yeah Ooh, one step to the right we headed to the dive bar we always thought was nice Ooh, run me to the left then spin me in the middle boy i can't read your mind this ain't Texas ain't no hold'em I'll no, be damned Ooh, if I, I can cannot see. dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down Don't get bitch, come take it to the floor now To była Beyoncé, to jest ekspres jedynki, i to będą informacje. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Wybuch gazów, szatni klubu sportowego w Maniowach w Małopolsce. Budynek się zawalił, ranny został około 70-letni mężczyzna. Został przekazany ratownikom medycznym. Na szczęście jego obrażenia nie są poważne i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Relacjonuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły. Plakaty, flagi i czarne stroje zamiast białych fartuchów. W szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczął się czarny tydzień. Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową Widzimy, że system jest niewydolny i to nie tylko w kwestii finansowania, ale też taki formalno-prawny. Mówi dyrektor szpitala w Końskich Anna Gil. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków w Japonii o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń lokalnych służb. Ma to związek z trzęsieniem ziemi u północno-wschodniego wybrzeża kraju oraz wydanym ostrzeżeniem przed tsunami. Elon Musk zignorował wezwanie prokuratury w Paryżu, informują francuskie media. Amerykański miliarder miał tłumaczyć się z podejrzeń o manipulowanie serwisem społecznościowym X, który do niego należy. Stres jest, bo czasu na naukę coraz mniej. Za dwa tygodnie matury. Teraz jak zostały te dwa tygodnie, to już coraz bardziej o tym myślę. Matury zaczną się 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. No pewnie, że będzie dobrze. Pełne wydanie aktualności o 17. Ja też się stresowałem przed swoją maturą, do dzisiaj to pamiętam, ale na szczęście, jak mówił Andrzej Kocjan, było dobrze. Karol Surówka obok mnie, ty Dzień miałeś dobry, stres maturalny. już stan kasztanów, czy one... Zakwitły? Czy Tak, czy możemy Jesz... już ruszać z maturami? Jeszcze musimy nie się jeszcze wstrzymywać. ale nie mam żadnych kasztanowców po drodze z, pracy, z domu no to do sprawdzę. pracy. Jak coś to damy zielone światło Komisji Egzaminacyjnej. Można zaczynać. A zaczniemy też za chwilę naszą popołudniową rozmowę dnia. Pojawi się w studio przedstawiciel Polski 2050, więc domyślam się, że padną też pytania o przyszłość ministry klimatu i środowiska. Tak jest. Łukasz Osmalak będzie musiał odnieść się do tych słów premiera Donalda Tuska, który powiedział, że jeśli ktoś nie będzie z nami, no to się pożegnamy. To właśnie był komentarz do głosowania nad wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kroski. No bo wiemy, że część polityków Polski 2050 to chętnie by zobaczyła odwołanie tej polityk. Premier jest zdecydowanie na nie. Oprócz tego, Michale, musimy oczywiście skomentować to, co widzimy dzisiaj na wszystkich ekranach, czyli właśnie rozpoczęła się konferencja premiera Donalda Tuska z prezydentem Emmanuelem Macronem. I tam też e, ważne informacje, choćby o bezpieczeństwie Polski. To wszystko za chwilę w popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie 1. Od paru lat słucham pstur. do ucha mi leci znów. Nie wypada tak odsłaniać myśli, no i ciała. Cała księga zasad, kto to bo układał, ze sobą się dobrze czuć. Stworzyli na piękny wzór, po północy tak ubrana, wracać nie wypada. Mówi Nie będę, nie będę Bo po co tak ciągle nadawać Co no, mogę jest ekspert jedynki w studio Karol Surówka i także czeka już jego gość. Rozmowa dnia. Z naszym, łączymy się z naszym studiem sejmowym, bo tam jest Łukasz Osmalak, poseł Polski 2050. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dosłownie kilka minut temu zaczęła się konferencja prasowa prezydenta Francji, Emanuela Macrona i premiera Donalda Tuska. Na początek szef polskiego rządu powiedział, że Europa potrzebuje maksymalnej jedności i Europa musi uwierzyć w siebie. Czy to znaczy, że my już tak trochę nie wierzymy Stanom Zjednoczonym albo nie wierzymy, że to oni są naszym gwarantem bezpieczeństwa? No myślę, panie redaktorze, że troszeczkę tak można by powiedzieć, to znaczy to, co, co prezydent Donald Trump robi, tak jak wygląda jego polityka na przestrzeni ostatnich ostatniego tego półtorej roku pira ze drzwi, można powiedzieć, bo to, bo to powolutku do półtorej roku będziemy dobijać, no to jednak troszeczkę pokazuje, że nie zawsze ta, te działania, te decyzje, które podejmuje pan prezydent Donald Trump są, powiedziałbym przewidywalne. Mówiąc delikatniej, ale też mówił bardzo dużo złego o NATO i teraz pytanie do pana brzmi czy jeśli Polska byłaby zagrożona, to Amerykanie by nam nadal pomogli? Nasz dzisiejszy poranny gość Arkadiusz Mulaczek z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, tak, to właśnie Amerykanie nadal u nas stacjonują w liczbie 10 tysięcy żołnierzy. Panie redaktorze, ja też na to pytanie odpowiedziałbym twierdząco. Zgadzam się z panem posłem. Uważam, że jakby na to nie patrzeć, nasze relacje jako Polski, re jeśli chodzi o ocenę relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, uważam, że są relacjami naprawdę Dobrymi. Niemniej jednak my nie możemy zapominać o tym, jak zachowuje się pan, pan prezydent Trump, co mówi, jakie są skutki jego działań. W związku z powyższym, to, że pan premier Donald Tusk spotyka się z panem prezydentem Macronem, to, że my bardzo mocno działamy, jeśli chodzi o nasze relacje w Unii Europejskiej, w kontekście jedności Unii Europejskiej, uważam, że, że to są bardzo dobre kierunki, bardzo dobre ruchy i właśnie tak. Panie powinniśmy... Panie a czy możemy tak stać po środku, bo prezydent Francji Emmanuel Macron, który właśnie teraz zresztą przemawia, mówi wprost, Europa musi myśleć o sobie, nie możemy już liczyć na Stany Zjednoczone, musimy twardo spojrzeć na rzeczywistość i po prostu się zbroić i być świadomi tego, że jesteśmy sami. Nie czy mam... my nie powinniśmy podobnie stwierdzić, czy... Jest jakaś trzecia droga. Zgadzam się Omen, z tą wypowiedzią, że jak najbardziej musimy myśleć o sobie, nie w sensie takim, żeby być egoistami i, i zapominać o innych. Niemniej jednak, jeśli chodzi o, o obronę w tej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy na świecie, niewątpliwie musimy myśleć o tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo nam jako Polsce i nam jako Europejczykom, bo, bo jednak mm, każdy z krajów traktowany osobno w Europie, no to jest jakaś tam drobna siła militarna. Niemniej jednak, jeżeli my spojrzymy na Unię Europejską na Europę jako na sumę tych, tych wszystkich wojsk, na, na taką sumę militarną, no to już mamy do czynienia z jakąś, z jakąś siłą militarną, biorąc pod uwagę to, że na przestrzeni najbliższych kilku lat jeszcze wszystkie kraje Unii Europejskiej na pewno będą się militarnie wzmacniać, no to myślę, że na kilk, za kilka lat na pewno będziemy na niezłym poziomie i wtedy nie mówię, że możemy nie zwracać uwagi na Stany Zjednoczone, bo absolutnie nie o to chodzi. Niemniej jednak osiągniemy tą Tą taką, ten, ten pewien komfort, który w momencie, gdyby Stany Zjednoczone zachowały się z naszego punktu widzenia mniej odpowiedzialnie, to bylibyśmy w stanie sobie po prostu poradzić. Widzę, że prezydent Macron wypowiada się w Polsce bojowo. To nie tylko symbol, że jesteśmy w Gdańsku, to symbol naszej wspólnej walki. A jeżeli chodzi o tę wspólną walkę i wspólno, wspólną zdolność odstraszania, no to zdecydowanie brakuje nam potencjału nuklearnego bez Stanów Zjednoczonych. Francja chce roztoczyć swój parasol nuklearny, ale czy to jest bardziej teraz wiarygodny partner? Powinniśmy sięgać po takie wsparcie? Powinniśmy apelować do Francji, żeby nie wiem, jej broń stacjonowała na naszym terenie? Panie redaktorze, zdecydowanie podzielam to zdanie. Uważam, że my jako, jako Europa, jako Unia Europejska, wszystko jedno, czy będziemy w tym kontekście rozmawiać o Unii Europejskiej czy o Europie, powinniśmy... Yy, razem budować, razem pracować, razem działać. Nie dlatego, żeby tracić i nie po to, żeby tracić swoją tożsamość jako, jako Polska, ale po to właśnie, żeby w sytuacji, kiedy y, przyjdzie ten dzień jakiegoś zagrożenia takiego zewnętrznego, poważniejszego, po to, żeby te kraje Unii Europejskiej mogły się wzajemnie wesprzeć, żeby mogły się sobie wzajemnie pomóc. No, dlatego y, ta rozmowa z prezydentem Macronem, jest niezbędna w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Przejdźmy teraz do kolejnych tematów. Czekamy na koniec tej konferencji. Oczywiście będziemy wracali do wypowiedzi i premiera, i prezydenta w aktualnościach Jedynki. A ja tymczasem zapytam naszego gościa o to, czy Polska 2050 wybierze poparcie dla Pauliny Henning-Kloski, czy wybierze wyjście z koalicji? Premier Donald Tusk zdaje się, że postawił was przed takim rozdrożem. Panie redaktorze, naprawdę staramy się do tego podchodzić z takim dużym dystansem, ze spokojem. Naprawdę nie jesteśmy, nie jesteśmy osobami takimi, które, które zrobią coś pod wpływem emocji. Chcemy porozmawiać z panią minister, dlatego zaprosiliśmy panią minister w następny poniedziałek na posiedzenie naszego klubu. Mamy pewne... Potwierdziła, że się zjawi? Jest już jeszcze nie Jeszcze nie. Nie mamy jeszcze odpowiedzi od pani minister. Ja liczę na A to, że się... nie przyjdzie? Faktycznie jest możliwe, że ktoś z Polski 2050 razem z opozycją zagłosuje nad odwołaniem waszej dawnej koleżanki partyjnej, obecnej liderki Centrum? Panie redaktorze, myślę, że może dojść do takiej sytuacji i mówię to zupełnie poważnie. Niemniej jednak liczymy na to, że pani minister Paulina Henik-Kloska przyjdzie na to spotkanie, żeby z nami się spotkać, żeby z nami porozmawiać. My naprawdę chcemy zapytać o dwie, trzy rzeczy i to rzeczy niezwiązane z personaliami w sensie jakiegoś kumoterstwa czy nepotyzmu, tylko o rzeczy, które autentycznie Polakom leżą dzisiaj na sercu, które są ważne dla Polaków, typu program Czyste Powietrze, typu system kaucyjny. No to są rzeczy, o które obywatele mijając się z nami na ulicach, jako parlamentarzystami, nieraz y, y, nas pytają, czy, czy piszą do nas. No, chcielibyśmy znać odpowiedzi na to pytanie, po to, żeby móc odpowiedzieć. A może po prostu chcecie, odpowiadać. żeby Paulina henning kloska po tym jak was zostawiła, teraz no, założyła worek pokutny i przyszła do Kanosy. Panie redaktorze, jesteśmy nie jedynym klubem, który poprosił o takie spotkanie panią minister, koledzy Polskie Stronnictwo Ludowe tak, również o to poprosiło, no ale wiadomo, że spotkanie z Polską 2050 to będzie zupełnie, zupełnie inny ładunek emocji. Panie redaktorze, pewnie inny ładunek emocji będzie i z tym się zgadzam, natomiast y, chcę podkreślić jeszcze raz, że to nam absolutnie nie chodzi o żadną zemstę czy o... Przepraszam za taki kolokwializm, ale strzelanie do kogoś, bo, bo to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy porozmawiali między innymi o na przykład, tym czystym powietrzu, o, o którym wspomniałem chwilę temu, dlatego, że w przestrzeni medialnej można napotkać wiele różnych informacji sugerujących, że, że w programie Czyste powietrze faktycznie dochodzi do nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego chcielibyśmy te rzeczy. Alechowska panią... jest złą ministrą? No, y, oglądaliśmy niejednokrotnie oceny y, rządu, o, oceny tego, jak wygląda y, ocena obywateli poszczególnych ministrów w tym rządzie i ja widząc kilka takich, y, takich ocen, zawsze panią minister Paulinę Henik-Kloskę niestety widziałem na, na samym końcu. Mówię niestety, dlatego że pani minister Paulina Henik-Kloska jest w jakimś sensie moją koleżanką. Dlatego... No, tak, no to ja właśnie miałem zapytać, kogo wybraliście, skoro nie sprawdzę się w tej roli, bo to przecież też wy głosowaliście za tym, żeby ona była ministrem. Jak najbardziej. Ale my jak się później podzieliliście. Tak, jak najbardziej my desygnowaliśmy jako Polska 2050 panią minister Paulinę Henik-Kloskę do tej pracy. Niestety wyborcy nie oceniają w jakiś bardzo pozytywny sposób y, pracy pani minister. Niemniej jednak, y, my jesteśmy naprawdę odpowiedzialnym koalicjantem. Chcemy porozmawiać z panią minister, chcemy zadać jej kilka pytań. Gwarantuję i, i mówię to, i mogę to powiedzieć z pełną stanowczością, że nie jesteśmy zdecydowani na, na żadną zemstę, na żadną wendettę. To nie jest tak, że chcemy, żeby pani minister przyszła, a my i tak zagłosujemy za nie, jej odwołaniem. Absolutnie nie. Naprawdę chcemy spokojnie usiąść, porozmawiać. Czyli jak porozmawiać no to i... będzie szansa, ale jak nie przyjdzie, to być może niektórzy politycy zagłosują psz, za jej odwołaniem, tak to rozumiem, no ale to wtedy by oznaczało, że opuszczają koalicję. Warte to Panie tego, żeby zrobić na złość. Ja nie patrzyłbym na to w kontekście takim, czy warto, żeby zrobić na czy nie. Proszę pamiętać, że. Yy, Tą umowę koalicyjną podpisało, podpisała Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i Polska 2050. Pani minister nie jest członkiem żadnej z tych opcji politycznych, nie jest sygnatariuszem y, umowy koalicyjnej. No ja wiem, że wy twierdzicie, że oni nie są w ogóle w koalicji, ale oni to mają zupełnie inne zdanie. Uważają się za lojalnego członka koalicji. Panie redaktorze, y, tutaj tak powiem bardzo mocno jednoznacznie. No, średnio mnie interesuje to, że oni mają inne zdanie. Fakty są faktami, z faktami się nie dyskutuje. Umowa koalicyjna jest podpisana przez cztery podmioty. Te podmioty są częścią koalicji. Jeżeli pan premier Donald Tusk traktuje Klub Parlamentarny Centrum jako część koalicji, to oczywiście ma pełne prawo do tego, ale rozumiem, że wtedy rozmawiamy już o jakiejś części koalicji obywatelskiej i rozmawiamy już o, o, o puli pana, pana premiera. Panie pośle na koniec jeszcze. Musimy jeden temat bardzo krótko skomentować. Coraz więcej wskazuje na to, że zonda krypto będzie kosztowała setki tysięcy Polaków ich oszczędności. Straty to być może 350 milionów, być może większe. Czego nas to nauczyło? Czy nauczyło nas czegoś? Już bardzo krótko na koniec. Panie redaktorze, no, ym, na mój stan wiedzy na ten moment to jest około 30 tysięcy osób, które już złożyły, yy, już złożyły, czy lada moment mają zamiar złożyć pozwy związane z, z, z tą sytuacją. Ja osobiście bardzo żałuję, że nie udało się wprowadzić tego prawa, bo być może Komisja Nadzoru Finansowego już yy, jakby trzymałaby to pod swoim płaszczem. No, i już... choć raczej trudno przypuszczać, że to powstrzymałoby te nieprawidłowości domniemane. Zgadza się. Ja uważam, że to było troszeczkę takie, to było troszeczkę takie, ludzie zachłysnęli się mm, świadomością tego, że ktoś kiedyś zarobił na bitcoinach, że z dnia na dzień niektórzy stawali się milionerami y, i, i niektórzy nieodpowiedzialni ludzie, bo, bo, bo troszeczkę tak bym ich nazwał, którzy, musimy... którzy nie sprawdzili, nie przemyśleli, poszli w tą stronę, no i niestety nie udało no, były się. Były reklamy wszędzie, trudno się dziwić ludziom, którzy uwierzyli Jedno zdanie, czy będzie jakaś próba pomocy tym osobom? Próba ustawowa, czy na ten moment nie ma takiej dyskusji. Jedno zdanie, bo musimy sobie Bezdyskusyjnie musimy przeprocedować ustawę, która będzie regulowała rynek kryptowalut w Polsce i to jest rzecz zupełnie podstawowa Łukasz, i tym osobom bezdyskusyjnie trzeba pomóc. Łukasz Osmarak, Polska 2050 bardzo dziękuję za rozmowę. A ja tylko dodam, że rozmawiał Karol Surówka. Mariański ruch Jeśli co dzień głębszy jest Dzielone nie ma siły Kłótnia rodzi gniew Gniew pożera dzieci swe Perfekt i Łukasz Drapała w nowej piosence liczba pi, natomiast liczba minut do godziny 17 to 9, a po 17 w ekspresie jedynki będziemy mówić m.in. o ziemniakach, których jest strasznie, strasznie dużo. Właściwie mamy klęskę urodzaju ziemniaczanego. Co z tymi ziemniakami robić? Niektórzy plantatorzy mówią, moglibyśmy je rozdawać, ale nie tak po kilogramie czy dwóch pojedynczym osobom. Wolałabym, żeby się zgłosiła na przykład jakaś jednostka, jakiś ośrodek, dom dziecka, żeby większą ilość na przykład tych ziemniaków przeznaczyć i nie ma problemu. I tak zrobimy. No bo tak oczywiście jest prościej przy dużym gospodarstwie. Ale co z tymi ziemniakami zrobić? Co z nimi? Począć? Czemu jest ich tak dużo? To wszystko w ekspresie jedynki po 17. 22 645 2202 to zaś numer telefonu do nas. Lost myself in a wishing well Wish that I had someone to tell All these things I've done I did them for love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 W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Zonda Krypto w kryzysie. Rada nadzorcza składa rezygnację. Czarny tydzień w szpitalach. Co czeka pacjentów? Polityczne rozgrzeszenie posła PiS za pirackie rajdy. 19.30. Oglądaj codziennie w TV. TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.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 Orange.pl ukośnik Mega Misja do 28 kwietnia. To działam. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski zapraszam. Autostrada 1 Spowolniony jest ruch między Kopytkowem, a Warlubiem i Nowymi Marzami na jezdni w kierunku Grudziądza i Torunia. Koniec kłopotów na Autostradzie A4 na odcinku węzoło pole zachód. Węzeł Jędrzejów, północ węzeł Mnichów w pobliżu miejscowości Podchojny Na 22 km auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa siódemka od wyjazdu z Łomianek po most północny korek dla wjeżdżających do stolicy. s w Warszawie. Spowolnienie i spory korek od... Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Krajowa 12. Odcinek Kalisz Jarocin w pobliżu Pleszewa. Na 369 km trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 19. Odcinek Bielsk-Podlaski. Boczki w pobliżu 123 km. Doszło do zderzenia Ciężarówki i ciągnika rolniczego. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 24 między Pniewami a Międzychodem w Luboszu na 6 kilometrze i po kłopotach na drodze 32 między Grodziskiem Wielko